Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński i dziś przeprowadzę Was przez wigilijną odprawę na lotnisku w Los Angeles. Zapraszam na recenzję filmu Kontrola Bezpieczeństwa z 2024 roku. Kontrola bezpieczeństwa w oryginale Carry On to świąteczny thriller, który trafił na Netflixa 13 grudnia 2024 roku i od razu rozbił bank. W pierwszym tygodniu od premiery uzyskał łącznie 42 miliony wyświetleń i tym samym przebił wszystkie pozostałe produkcje, które w 2024 trafiły na platformę N. Na powtórze trafił tam 13 grudnia. I jasne, no Świąteczny czas sprzyja oglądaniu świątecznych filmów, więc miał łatwiej pod tym względem, ale rozbić pank już w grudniu po premierze właśnie po wielu różnych głośnych premierach z całego roku no to jest jednak jakieś tam osiągnięcie. Film zabrał też umiarkowanie przychylne opinie od krytyków i widzów, a czy zasłużenie? No to moje zdanie poznacie za moment. Zacznijmy jednak, o, ten podcast od twórców, tak tradycyjnie. Otóż reżyserem jest Żałm Sega który wcześniej reżyserował głównie thrillery i horrory, między innymi dom woskowych ciał, sierotę czy 183 metry strachu, jeżeli chodzi o te rzeczy bardziej grozowe, ale też tożsamość i pasażera z Liamem Nisonem, a ostatnią wyprawę do dżungli i Black Adama z Dwaynem Johnsonem i akurat tych filmów z Nissonem nie widziałem, te z Rokiem zaś, no ja za nimi nie przepadam, widziałem je i no nieszczególnie mi się podobały, ale poza tym kolec sera pasuje, tak tutaj na reżysera, bo w końcu mamy mieć do czynienia z thrillerem świątecznym. Co ciekawe, scenariusz napisał TJ Fixman, który bliżej jest znany raczej jako scenarzysta gier wideo i to gier wideo głównie z serii Ratchet and Clank i to z czasów PlayStation 3, tak trzeciej playki, oraz też pisał scenariusz do filmu o tych bohaterach z 2016 roku. Jednak właśnie z takim kinem akcji kopanym thrillerami etc. raczej do czynienia za bardzo nie miał. No i ten duet zabiera nas w filmową podróż do Los Angeles, gdzie poznajemy małżeństwo Itana i Nora. Oboje pracują na miejscowym lotnisku. Ona ma stanowisko kierownicze, on zaś jest zwykłym pracownikiem TSA, a więc ochrony i obsługi lotniska. Ona jest w ciąży i jest z tego powodu przeszczęśliwa. On zaś jest tym faktem przerażony i w ogóle jest przerażony tym, gdzie się aktualnie znajduje w życiu. I dlatego też prosi szefa o możliwość wykazania się, tak? o możliwość popróbowania nowych rzeczy w pracy i może też uzyskania w związku z tym, jeżeli się sprawdzi awansu. I w ten sposób trafia na cudze stanowisko pracy, i tym też sposobem na celownik tajemniczego mężczyzny, który próbuje wnieść na teren samolotu tajemniczy pakunek i ów podróżnik szantażuje Itana, by wymusić przepuszczenie go na kontroli bezpieczeństwa. W jaki sposób przeprowadza ów szantaż, czy ten działa, co znajduje się w paczce, tego wszystkiego dowiecie się już w trakcie seansu. Dla mnie był to seans sylwestrowo-noworoczny. Obejrzałem ten film na dwie raty i zdradza już teraz, że bawiłem się bardzo dobrze. Film jest dość długi. Trwa blisko dwie godziny, ale nie czuć tego zbyt mocno, to nie jest tak, że mi się jakoś dłużył, po prostu SANS podzieliłem na dwie części z tego powodu, że włączyłem go w Sylwestra, tak na zasadzie, a zobaczę czy mnie wciągnie czy nie, wciągnął mnie, obejrzałem półtorej godziny, ale wówczas spojrzałem na zegarek i pomyślałem, hmm, muszę przygotować jedzenie na imprezę sylwestrową, a to mi trochę czasu zajmie, bałem się, że nie zdążę, dlatego SANS przerwałem i dokończyłem już na spokojnie następnego dnia. Film ma sprytną, acz no może niekoniecznie oryginalną konstrukcję, czyli daje nam na początek bombę, a potem troszkę zwalnia. Na start dostajemy scenę, w której obserwujemy pewną transakcję mafijną, ktoś podbija do ludzi Sołuncewa, bratwy, tak, rosyjskiej mafii. Dzieją się rzeczy, mamy trupy i płonącą szklarnię z choinkami, coś w sam raz na start filmu świątecznego, a potem przenosimy się do domu Itana i Nory. W tych pierwszych scenach on wygląda trochę jak Matt Damon, ona jak Megan Fox. Dowiadujemy się, że bardzo, bardzo się kochają, ale też, że Ethan bardzo, bardzo nie odnajduje się w tej bieżącej sytuacji. Potem trafiamy na lotnisko i poznajemy procedury oraz strukturę TSA, czyli tej służby odpowiedzialnej za obsługę i ochronę podróżujących na lotnisku, w końcu Itan trafia na nowe stanowisko i rozpoczyna się ta psychologiczna gra z tajemniczym mężczyzną, który prawdopodobnie jest terrorystą, albo przynajmniej przemytnikiem i wszystko powoli eskaluje. W Itana wciela się Taron Egerton, czy też jak sam aktor zauważył w kilku wywiadach, jego nazwisko czyta się Edgerton. I ja, Tarona Edgitona, lubiłem w obu Kingsmanach, ale od tamtej pory go nie widziałem i nie miałem tutaj jakichś większych oczekiwań względem tego jego występu. Tak naprawdę ja dopiero dziś skapnąłem się, że on grał Eltona Johna w Rocketmanie. Nie wiem, jakoś wcześniej mi to totalnie umknęło i ja też nie przepadam za filmami biograficznymi o gwiazdach Show Biznesu, których jest ostatnio cała masa nie. ale tutaj chyba zrobię wyjątek i nadrobię. W każdym razie Edgerton, jako Ethan Kopek jest bardzo dobrym castem, on tutaj w ogóle nie brzmi jak Brytyjczyk, dlatego też na początku można mieć lekki dysonans, ale no szybko kupujemy jego rolę, postać tego trochę zagubionego faceta na rozdrożu, który miał pewne marzenia, ale no jednak życie potoczyło się inaczej no i niby jest szczęśliwy, ale nie czuje się spełniony itd., Początkowo rzeczywiście autentycznie pogubiony, ale przy tym cały czas ma w sobie to coś, tak? jest urodzonym gliną, który nawet w trakcie ciężkiego dnia pracy, gdy życie właśnie jego ciężarnej żony jest zagrożone, on sam negocjuje być może z terrorystą, nawet w takiej sytuacji ma dość ostry umysł, kombinuje jak z tego wybrnąć i nie poddaje się, co jest ważne, tak? w końcu to jest thriller. Gdy poznaje stawkę yy, naszej gry, wymięka, nie jest Johnem McLeanem, tylko ogarniętym, ale jednak zwykłym gościem, który w momencie kryzysu ma dość. Tak? Tutaj mam na przykład taką scenę, w której on zaczyna niekontrolowanie wymiotować. I to jest super, bo sprawia, że postać Itana jest nam, widzom, bliższa. Tak? Jest bardziej ludzki, a mniej taki akcyjniakowy z lat 80 -tych, 90 -tych. i tym bardziej kibicujemy mu w kolejnych próbach przechytrzenia tego tajemniczego podróżnika. Tutaj ta postać nazywa się The Traveler. Niestety ten podróżnik jest z Wallem doskonale przygotowanym do tej akcji. To nie jest jego pierwsza robota i nawet gdy życie wymusza na nim pewne zmiany planu, odrobinę spontaniczności, podróżnik nie traci kontroli. Jest socjopatą bez emocji, dla niego liczy się tylko jedno, tylko realizacja planu, osiągnięcie celu, zgarnięcie szmalu, pewnie i tyle. I jeżeli można to zrobić jak najmniejszym kosztem, bez wychylania się, tak, pozostając w cieniu, no to on wybiera tę drogę, ale jeżeli nie można, no to trudno, tak, żyje się tylko raz, robotę trzeba wykonać i w tej roli zobaczymy Jamesona Batemana, czyli chociażby Martiego z Ozark i też sprawdza się bardzo dobrze, on tutaj głównie gra tego socjopatę, więc ważne jest to, że ma taką opanowaną twarz z ironicznym uśmieszkiem i no rzeczywiście ten jego wyraz twarzy jest upiorny tutaj i fajnie współgra z tą postacią właśnie, którą ciężko jest jakoś zagiąć, tak wyprowadzić z równowagi i gdy w końcu są takie momenty, że Itanowi udaje się no, wrzucić trochę piachu w tryby no, nawet nie piachu, a po prostu nie wiem, sadzić kij w szprychy roweru naszego antagonisty granego przez Batemana, to to Jason Bateman tutaj bardzo fajnie reaguje i to robi wrażenie. W partnerkę Itana wciela się Sofia Carson, a w panią detektyw na tropie Daniel Detweiler i niestety panie są bardzo mocno w tle. Tak, Carson przez większość czasu jest totalnie tłem i nie odgrywa jakiejś większej roli. W dodatku dano jej jakiś taki mocny makijaż i ona tutaj wygląda, jak powiedziałem na początku, trochę jak Megan Fox i to nie był komplement z mojej strony, gdyż wygląda trochę dziwnie sztucznie i to też się zmienia, bo mamy scenę, w której widzimy ją bez tego makijażu. I to robi ogromną różnicę. No i niestety właśnie pani nie może się wykazać, bo jej postać jest na marginesie, a Deadweiler ma raptem dwie, trzy sceny, kiedy może się trochę wykazać, no ale jednak cały ten film to jest przede wszystkim walka naszych panów, tak? Batemana i Edgertona. Poza nimi jednak na ekranie zobaczymy także inne postacie, między innymi Dina Norisa w roli kierownika TSA na lotnisku. Ja zawsze lubię zobaczyć Norisa w filmach, tak, w serialach, powspominać sobie nasze wspólne chwile, gdy śledziłem jego losy jako Big Jim'a w Podkopułą. Tutaj też powraca zresztą przez w roli mundurowej i tak wiem o Breaking Bad, ale dla mnie to zawsze będzie Big Jim z Podkopułą. Jeżeli nie wiecie dlaczego, to musicie nadrobić nasze podcasty o Podkopułą w Radio SK podcaście o Stevenie Kingu. Poza tym występuje tutaj także Logan Marshall Green, którego fanom horrorów i thrillerów raczej przedstawiać nie trzeba, przy czym on też dostał raczej taką średnio napisaną postać, więc to raczej rulka do zapomnienia, no ale gdzieś tam nam mignie na ekranie kilka razy. No dobrze, wróćmy do fabuły. Intryga jest dość prosta. Tak, Tutaj nie ma co tego ukrywać. Raczej nas szczególnie nie zaskoczy. Stosunkowo szybko domyślimy się, co jest w walizce i dlaczego podróżnik chce to przenieść przez kontrolę. Co dalej zamierza z tym zrobić? Tak naprawdę mamy całkiem mocny foreshadowing tego dotyczący. W tle słyszymy różne sugestie dotyczące dokładnie tego, co się potem w tym filmie wydarza. Kto tutaj ma być ostatecznym celem i tak dalej. I to aż wypada trochę absurdalnie, gdy uświadomimy sobie, jak wiele czasu potrzebowała policja i tutaj różne inne służby, agencje bezpieczeństwa i tak dalej, by wykminić ostatecznie plan naszych złoczyńców, no bo film daje nam różne informacje po prostu na tacy. Więc tu nie dotyczą właśnie tego, kto jest tutaj celem, co jest w walizce i tak dalej, a raczej samej konfrontacji podróżnika z Itanem, tej naszej gry psychologicznej, czy potem już bezpośredniego starcia i oczywiście tego, kto zwycięży i jaka będzie cena tego zwycięstwa, bo tutaj no, tego już nie da się przewidzieć do końca, tutaj się wiele może wydarzyć. Film stara się dbać jakoś tam o logikę. Ze Dwa razy trzeszczałem zębami, widząc pewne scenariuszowe głupoty, na przykład pędzącego po lotniskowym parkingu Vana, na którego nie za bardzo ktokolwiek reaguje, żadne służby, ale przez większość czasu jednak ta produkcja stara się zachować wewnętrzną logikę i jak na standardy kina, akcji, to wszystko się w miarę trzyma przysłowiowej, za przeproszeniem, kupy. To nie jest też teatr dwójki aktorów. tak? Skupiamy się przede wszystkim na dwóch postaciach, ale śledzimy także kilka innych osób z TSA, czy współpracowników naszego podróżnika. Więc e, nie czuć tutaj nudy. Przez ekran przewijają się e, różne postacie. Czasami ta nasza gra psychologiczna, jak już zauważyłem, zamienia się w bezpośrednie starcie, jakąś nawalankę, strzelaninę, pościgi, tego typu rzeczy. Miejsca akcji też kilkukrotnie się zmienia. Nie spędzamy na przykład dwóch godzin przy lotniskowym skanerze, tylko trafiamy w różne zakamarki lotniska i dzięki temu wszystkiemu całość nie nudzi i w miarę przyjemnie płyniemy, czy też może powinienem powiedzieć, lecimy do tego wielkiego finału, który. Stawia na minimalizm, to też było dla mnie zaskoczenie, ale w takim bardzo dobrym stylu. Film nie podbija dodatkowo skali na sam koniec, tak nie wysadza połowy USA, tylko pozwala sobie na taki sprytny, mały, ale sprytny twist i potem domyka delikatnie wątki z samego początku, wjeżdżają napisy i ja byłem całkowicie usatysfakcjonowany. No dobrze, a co z tymi świętami? No bo to jest thriller świąteczny, omawiam go... W grudniu oglądałem go też, właśnie w Sylwestra i w Nowy Rok. Otóż na no, otwarcie słyszymy: Santa Claus is coming to town. A tak naprawdę do miasta przyjeżdża mafia. Potem trafiamy do sprzedawcy choinek, gdzie widzimy między innymi palmy w lampkach choinkowych, no ale też same drzewka świąteczne. W końcu trafiamy do domu Itana i Nory, gdzie wita nas już taka porządna, ubrana choinka. Na komisariacie mamy dialog o świątecznych słodyczach. Akcja toczy się w Wigilii, jak już mówiłem, więc ludzie życzą sobie wesołych świąt. A całe lotnisko też jest przystrojone, bez przesady, ale w wielu ujęciach widać w tle na przykład kolumny które są przeozdobione jodełką i lampkami. I te lampki tam sobie świecą delikatnie w tle za naszymi bohaterami. Przy czym no w dużej mierze to jednak są terminale, czy jakieś nie wiem, hale magazynowe, etc., pomieszczenia pracownicze, które no, wyglądają dosyć standardowo. Tak? To nie jest Ten film to nie jest przysłowiowa, bożonarodzeniowa bombonierka, jak to Mando mówił w świątecznych horrorach ale klimatu świąt absolutnie wystarczy. Tak, Czuć, że to się rozgrywa w Boże Narodzenie, przyjemnie się to ogląda zimą i myślę, że gdyby próbowano naćkać tutaj tego więcej, dorzucić jakiegoś świętego Mikołaja, bałwanki i tak dalej, to wyszłoby kiczowato, a tak, te święta są obecne, ale nie gryzą się z resztą filmu i nie czuć, że są tutaj wrzucone na siłę. Tak? Po prostu od razu wiadomo, kiedy rozgrywa się akcja, w jakich okolicznościach ale też jakoś nie wybija to z seansu. Tak więc jako thriller świąteczny Kontrola Bezpieczeństwa sprawdza się bardzo dobrze, w mojej opinii. Jako thriller tak po prostu również. To nie jest film jakoś mocno oryginalny. Tak o tym już mówiłem. Ta główna intryga jest dosyć prosta, ale to też nie jest taki zwykły seans do kotleta. Nie? To nie jest jeden z tysięcy filmów które już widzieliśmy i które są totalnie do pominięcia, do zapomnienia i tak dalej. Dla mnie to jest jednak trochę lepiej zrealizowane od średniej i obiektywnie myślę, że można by dać tej produkcji jakieś 7 na 10, ale subiektywnie ja mu dałem na Letterboxie dzisiaj ósemkę, bo stara się stać na własnych nogach i jasne, ma darmowy marketing dzięki tym świętom i premierze na święta, ale właśnie to jest zrobione jakoś tam ze smakiem, z sensem i dzięki temu właśnie podbija tę ocenę końcową i mimo... No pewnej wtórności. Mamy tutaj jakieś takie próby zrobienia czegoś nowego, świeższego, innego. Tak mamy jedną ciekawą, bardzo dziwną, ale ciekawą scenę w samochodzie. Bardzo dobrze wykorzystano lotnisko jako miejsce akcji. Te wszystkie pomieszczenia, do których trafiamy oraz też specyfikę pracy TSA. Te wspomniane skanery, zebranie pracowników, jakieś tam instrukcje dotyczące tego jak postępować w różnych sytuacjach. To wszystko jest fajnie wplecione w fabułę i ma sens. I ten, jak już powiedziałem, on nie zachowuje się jak jednoosobowa armia, ale też nie jest głupkiem. Tak? Nie daje się zrobić jakoś tutaj swoim antagonistom w balona. Stara się działać racjonalnie, kombinować, ale ma też te momenty zwątpienia, kiedy jest taki ludzki, zwyczajny. To też tutaj moim zdaniem bardzo fajnie działa. Co ciekawe, rozwój jego postaci jest stymulowany głównie rozmową z głównym antagonistą, też, też z żoną. Pewne wątki dotyczące tego, dlaczego Itan jest taki trochę zwichrowany, nierozbity. Pojawiają się na początku w rozmowie z żoną, a potem powracają w rozmowie z naszym antagonistą. I one są takim no, motywem przewodnim tego filmu. Ja się trochę śmieję, to nie jest running joke, ale... Mm, to jest na swój sposób wręcz absurdalne, ale zaimplementowano to na tyle sprawnie, że to nie przeszkadza, co najwyżej właśnie wywołuje uśmiech na twarzy tych osób, które zwrócą na to uwagę, bo nagle sobie uświadamiamy, że z takiego small talku, który ma po prostu, wiecie, uśpić czujność naszego bohatera i też pokazać, co tutaj rządzi, tak? że to podróżnik nasz potencjalny terrorysta, jest u władzy, to on steruje całą sytuacją, no to w tych rozmowach pojawiają się wątki osobiste dotyczące Itana i poznajemy właśnie przyczyny tego, dlaczego nie czuje się dobrze, to gdzie jest i widzimy rozwój właśnie do tej takiej postaci bardziej samoświadomej, też znajdującej się trochę w bezpieczniejszym, pewniejszym miejscu w życiu, i to wszystko przebiega tak rzeczywiście w miarę naturalnie, chociaż no, jak się nad tym zastanowimy, to jest absurdalne, ale jak słychać teraz, ja to mówię z uśmiechem na ustach, mnie się to ostatecznie podobało. Osobiście bardzo cieszę się, że wszedłem w Nowy Rok właśnie z Itanem, którego nazwisko jest hołdem dla postaci z innego filmu świątecznego, co też warto zaznaczyć. Możliwe, że go tutaj użyłem w którymś momencie, że je podałem, a możliwe, że nie, już nie pamiętam <śmiech> i wtedy będziecie mieć niespodziankę w trakcie seansu. A ten ja Wam serdecznie polecam. I jako już nagrywam z rocznym wyprzedzeniem i nie wiem kiedy ten podcast poleci, pewnie w okolicy świąt, to chciałbym Wam profilaktycznie życzyć, byście nie musieli podróżować, a przynajmniej pokonywać dużych odległości w samą Wigilię. Nie tylko samolotem, ale i pociągiem, statkiem czy autem. Mam nadzieję, że... Jeżeli musicie dotrzeć do domu, no to zrobicie to z wyprzedzeniem, tak dotrzecie cali i zdrowi bez opóźnień i niepotrzebnego stresu, a jeżeli musicie pracować w Wigilię, no to mam nadzieję, że nie traficie na celownik żadnego terrorysty, tylko spokojnie dokończycie zmianę i wieczorem będziecie cieszyć się czasem z bliskimi. Jeżeli jednak los potoczy się inaczej, to pamiętajcie, nie musicie być jak McLean, wystarczy, że będziecie jak Ethan. I tak możecie na koniec rzucić IPKIA i jej, ważne żebyście skopali tyłki z wolą. Wesołych Świąt i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!